Minęła 16. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdena i Olaf Warzyński. Albo członkostwo w pis albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński stawia ultimatum. Trzeba wybrać. Strażacy gaszą pożar w Borach Tucholskich, z kolei w Chełmie płonie zakład przetwarzający odpady. Iran otwiera cieśninę ormuz dla żeglugi handlowej. Statki mają wolną drogę do końca rozejmu w Libanie.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 Polskie Radio. Pożar w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Płoną 3 hektary poszycia leśnego w okolicach miejscowości Klosnowo w województwie pomorskim. Strażakom udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Wspomagają ich z powietrza dwa samoloty gaśnicze. Walka z ogniem trwa także w hełmie. Osiemnaście zastępów Straży Pożarnej gasi pożar zakładu recyklingu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, mówi Daniel Misiura z Chełmskiej Straży Pożarnej. W tej chwili dalej są prowadzone te działania gaśnicze. Dojeżdżają kolejne jednostki, m.in. z Komendy Powiatowej z Wodawy i Komendy Powiatowej z Hrubieszowa ze wsparciem wodnym. Na miejscu mamy grupę chemiczną, która monitoruje stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu. Prezydent Hełma zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy. Zwrot w sprawie cieśniny Ormus. Do końca zawieszenia broni w Libanie przez cieśninę będą mogły przepływać wszystkie statki handlowe, poinformował szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci. Dziękuję, odpowiedział w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Po tym ogłoszeniu ceny ropy spadły o 10%. Zawieszenie broni między Iranem a Izraelem weszło w życie wczoraj, ma obowiązywać przez 10 dni. Najbliższe dwa tygodnie zdecydują o przyszłości Pauliny Henik-Kloski w rządzie. Na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu. Wniosek złożyły PiS i Konfederacja. PSL i Polska 2050 nie wykluczają głosowania za. Decyzje uzależniają od przebiegu spotkania z minister klimatu w Sejmie. Zaprosili ją na rozmowy 27 kwietnia. Przewodniczący klubu Polski 2050 Paweł Ślis mówi, że posłowie jego klubu chcą wyjaśnień w dwóch sprawach. O system kaucyjny, o czyste program Czyste Powietrze popukają do naszych drzwi obywatele właśnie pokazując te problemy. Słowo Mierćwik z klubu Centrum apeluje do koalicjantów o refleksję. Takie wnioski o odwołania ministrów ze strony opozycji będą się powtarzały. Szczególnie jeżeli posłowie tych klubów koalicyjnych deleją wodę na młyn działań opozycji. Czy koalicja rządząca obroni minister klimatu? O to zapytamy Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej. Będzie gościem Jedynki o 16.35. To są aktualności Jedynki. To może być przełomowe orzeczenie dla wielu tysięcy naszych rodaków zatrudnionych w Holandii. Polak wygrał jed z jedną z największych sieci supermarketów w tym kraju. Sąd orzekł, że nie mogła ona zatrudniać pracownika przez 7 lat na umowę tymczasową.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 Nagrodzenia, a także wyrównać jego wynagrodzenie otrzymywane od agencji do kwoty, jaką by dostawał przez ten okres jako pracownik stały. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A teraz wiadomości sportowe Tomasz Kowalczyk. Angelika Szymańska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w judo. W walce o trzecią pozycję pokonała przez Ipon włoskę Carlotte Avanzato. Tym samym powtórzyła wyczyn z tej imprezy rangi z 2023 roku. Tam wygrała we francuskim Montpellier. W 2024 roku w Abu Zabi wywalczyła z kolei tytuł wicemistrzyni świata. Od 1 do 7 czerwca w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3 na 3. Reprezentacje Polski, kobiet i mężczyzn poznały grupowych rywali. W tej imprezie biało-czerwone trafiły do grupy A z Holenderkami, Czeszkami oraz ekipami Azerbejdżanu i Madagaskaru. Polacy zmierzą się w grupie B z Amerykanami, Łotyszami, Czechami i reprezentacją Mongolii. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego Challengera na kortach w portugalskim Ojresz. Polka wygrała ze szwajcarką Simoną Walter 6-1 i 6 do 0. W sobotnim półfinale reprezentantka Polski zmierzy się z amerykanką Robin Montgomery. Liga Świątek już dziś o 17.00 zagra za to o awans do półfinału turnieju w Stuttgarcie. Tu jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrejewa. Na dziś zaplanowano także dwa mecze 29. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze GKS-u Katowice podejmą Motor Lublin. Trener GKS-u Rafał Górak wskazuje mocne strony rywali. Możemy powiedzieć, że Motor jest ostatnim czasem w bardzo dobrej dyspozycji. To jest drużyna, która w ostatnich siedmiu meczach nie, nie, nie przegrała, straciła tylko cztery bramki. To świadczy o tym, że, że ich dyspozycja po pierwsze jest, jest dobra, to świadczy o tym, że praca trenera Stolarskiego przynosi tam wymierny efekt i, i, i trzeba sobie zdać sprawę, że to spotkanie nie będzie ani troszkę łatwiejsze od tych meczy, które, które były przed chwilą i które żeśmy rozegrali. Spodziewamy się bardzo, bardzo, trudnego, bardzo trudnego meczu. Napastnik motoru Karol Czubek liczy na zwycięstwo, ale chwali GKS za ofensywną grę. Dobry zespół, bo, bo też punktuje, punktuje fajnie. Mają fajnych zawodników, dobrych zawodników z dużą jakością, ale spodziewam się dobrego, też fajnie, fajnego, ofensywnego, ofensywnego meczu. I mam nadzieję, że, że tym razem to my, my przywieziemy do Lublina 3 punkty. A początek meczu GKS Motor o 18.00, w innym dzisiejszym spotkaniu Legia Warszawa podejmie Zagłębie Lubin. Start o 20.30. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cery. Pogoda. Do końca dnia sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Na południu i południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. 6 stopni w Elblągu, 10 w Białym Stoku i Świnoujściu, 16 w Poznaniu, Krakowie i Kielcach, 18 we Wrocławiu. Ciśnienie waha się w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Jedynka Polskie Radio Reklama Bo w media eksperta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 Bilety na bilety24.pl Poleca Polskie Radio.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 Polskie Radio. Jedynka. 14 minut po godzinie 16. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu w piątek. Zaczynamy południówkę. Ekspres Jedynki. I na początku raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za wczorajszy Sopot. Dziękuję tym, którzy słuchali, tym, którzy przyszli i naładowali nasze baterie. Słuchajcie specjalnie dla Radiowej Jedynki. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Kiedy, Kiedy słyszymy jedynkę, robimy fajniutką minkę, bo w eter dziś w opotu przyjechała nam stuletnia jubilatka. Takie poetki Hela i Klara, śpiewała Pani Izabela. Dzięki, wielkie raz jeszcze widzimy się na kolejnych urodzinach. No a dziś połamiemy sobie trochę głowę. Swoje święto ma kostka Rubika. Przy samozaparciu to wcale nie jest takie trudne. Wystarczy godzinę, żeby opanować. Będziemy też dzisiaj pytać, czy to jest najwyższy czas, żeby podnieść drugi próg podatkowy, a za chwilę będzie o miłości i o czytaniu. To Ekspres Jedynki. Gramy. 18 minut po godzinie 16 to jest ekspres z piątkowa popołudniówka. I tak jak powiedziałam, zaczniemy dzisiaj od miłości, od czytania, a może tak naprawdę od miłości do czytania, bo dziś na wojskowych powązkach spoczął Wiesław Myśliwski, wybitny pisarz. No to. To wybitne pisarstwo rozłożymy może teraz troszkę na czynniki pierwsze. Magda Mikołajczyk zrobił. Dzień, dobry. Dzień może dobry. Nie na zasadzie analizy literackiej, tylko na zasadzie analizy, powiedziałabym, psychologicznej ludzi, którzy, y, którzy czytali albo bali się podchodzić do prozy. No bo słyszeli, że wybitna proza wybitnego ta, pisarza, tak? Ale nie, no proza Wiesława Myśliwskiego jest naprawdę bardzo przystępna, y, y, jest krystaliczna, jest y, y, taka piękna, zrozumiała dla każdego. Język traktował Wiesław Myśliwski trochę jak muzykę, więc to też jest tempo. To jest świetnie melodycznie zrobione, dlatego też mnóstwo słuchowisk powstało na podstawie jego książek, ale o tym, że to jest właśnie taka, powiedziałabym, przystępna proza, znaczy związane jest to z tym, że dla Wiesława Myśliwskiego bardzo ważny był język mówiony. To za chwilę posłuchamy o czym, o czym to mówił, mówił co o tym mówił, ale jeśli chodzi o miłość, no właśnie, co mówił o miłości Wiesław Myśliwski, yy, bo prywatnie miłośnie był bardzo udanym człowiekiem, udana ta sfera życia jego była, bardzo udana. Ze swoją żoną poznali się, jak mieli 16-17 lat i cały czas byli razem. I ja kiedyś rozmawiałam z Wiesławem Myśliwskim właśnie o miłości, o tej miłości takiej po wielu dekadach. No i jaka była konkluzja? Miłość to nie jest tylko uczucie, które występuje, kiedy my jesteśmy młodzi. Miłość to jest uczucie, które narasta wraz z naszym starzeniem się. Narasta, a nie zmniejsza się, a nie przeradza się w opiekuńczość. Kiedy kochamy przemijanie drugiego człowieka. Na tym polega miłość. No i właśnie ten język mówiony, który się w prozie Wiesława Myśliwskiego pojawiał, bo ci jego bohaterowie, narratorzy gadają, gadają, gadają, w związku z tym to, to jest prosty język. A z czego to się brało? Na przykład Wiesław Myśliwski lubił bardzo słuchać ludzi na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej i opowiadał na przykład, że w stanie wojennym uwielbiał stać w kolejkach, bo tam głównie kobiety stały i mówiły, opowiadały i to było dla niego bardzo inspirujące jako dla pisarza. A jeśli Pan nie pisze, to czyta Pan coś wtedy? Ja czytam bez przerwy, proszę Panią. Całe życie. Nie ma dnia, żebym nie czytał. No, widzę, że jak powiedziałem pa Pani, że co dzień czytał, to Pani zniknęła. <głosy> tak sobie myślę, jeszcze chciałabym w takim razie zapytać, jakich autorów Pan czyta, jeśli Pan tak czyta i czyta? <głosy> Bo ja czytam Pana i jest Pan porywający, naprawdę. Różnych. Nie ja czytam samej literatury, najmniej czytam literaturę. Najwięcej czytam rzeczy historycznych o tych kolejkach za chwilę, a to był fragment jednego ze spotkań Wiesława Myśliwskiego z młodymi ludźmi. Ty mówiłaś, że z młodymi właśnie bardzo Absolutnie. lubił się spotykać. W ogóle to był pisarz pokoleniowy, międzypokoleniowy i naprawdę ten wiekowy pisarz, który rozmawiał w sposób taki bardzo czuły i czujny z młodymi ludźmi. Ja byłam świadkiem wielu spotkań otwartych, właśnie spotkań autorskich, gdzie młodzi ludzie zadawali takie właśnie między innymi pytania, jak ta młoda pani i y, też kolejki, które ustawiały się do Wiesława Myśliwskiego były pełne młodych ludzi. Przynosili na książek y, po, po, po autografy, po chwilę rozmowy. No a skoro o kolejkach mówimy, to wróćmy do tych kolejek ze stanu, y, z czasów stanu wojennego, gdzie Wiesław Myśliwski słuchał mówiących kobiet. Dla mnie to nie było tak ciekawe, co one mówią, bo mnie się wydawało, że ja to wszystko znam, wiem. Natomiast to jak one mówiły, wie Pani,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 To ja jeszcze jedno króciutkie pytanie mam do Ciebie. Od czego zacząć, jeśli jeszcze nikt nie, nie, nie zaczął tego swojego o, spotkania? Od czegokolwiek, z bo ja zauważyłam, że z różnymi książkami Wiesława Myśliwskiego różnie ludzie sobie radzą. Jedne biorą jak swoje i na całe życie jest to taki skarb dla nich, a z innymi trochę bardziej się boksują, ale naprawdę to jest wybitny, świetny pisarz. Proszę koniecznie sięgnąć po jakąkolwiek jego książkę. Czy to będzie traktat o łuskaniu fasoli, czy ucho czy widnokrąg Dodaję. Magda Mikołajczuk, dzięki, że wpadłaś do studia. Dziękuję. Witaj w domu, w samą porę, za oknami szton. Tym masz ten spokój, roler, koster, wiezie mnie, krzyknij już, stop, powiedz komu. Jak nie tobie opowiadać z nim? Robić żon z błahych spraw, Godzić się słodko tak. Prawda o nas, Prawda o nas, Zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, Taki romans, Kilka chwil, Ile to już lat? Prawdy o nas, Prawdy o nas, nie musi... Piątkowy ekspres jedynki, 27 minut po godzinie 16. Przed chwilą było o kobietach w kolejkach, teraz po południowce o tym, że bezpieczeństwo jest kobietą. Także. No a na pewno bez kobiecej perspektywy, kompetencji i doświadczeń nie ma bezpiecznego społeczeństwa. Takie wnioski płynęły z konferencji kobiety Fundamentem Obronności i Bezpieczeństwa, która zorganizowana została w Rzeszowie. Były także specjalne warsztaty dla e, mieszkanek regionu, a, że m, bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo powinni się angażować się wszyscy bez względu na płeć. O tym mówiła m.in. Monika Skowrońska-Ziomek, prezes oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Chcemy, żeby kobiety również poczuły, że one mają i mogą mieć wpływ na to, jak reagować na zagrożenia, jak przygotować siebie i najbliższą swoją rodzinę do różnych sytuacji kryzysowych. To jest jakby główny cel naszych działań. Co unikatowego wnoszą kobiety w bezpieczeństwo? Swoje specyficzne podejście do wielu działań. Bardzo często spokój, bardzo często opanowanie, bardzo często wysokie kompetencje, ale też jako kobiety mamy taki dość, myślę, specyficzny sposób patrzenia na różnego rodzaju zagrożenia. I to jest nasza siła. Kobiety są bardzo potrzebne. Agnieszka Petelicka, prezes Fundacji Grom Siła i Honor. W całym systemie związanym z bezpieczeństwem państwa nawet i badania naukowców potwierdziły to, że trzeba zwrócić uwagę na bardzo silne, relacyjne kompetencje kobiet. Panie potrafią z większą empatią rozmawiać z ofiarami przestępstw. W sytuacjach kryzysowych, na przykład powodzi, mogą mieć lepszy kontakt z mieszkańcami. Z racji tego, że są matkami, mają no, predyspozycje inne niż panowie i się cudownie uzupełniają i ich rola jest niezbędna w systemie bezpieczeństwa państwa. Joanna Jaskot, kim pani jest w Straży Pożarnej? Jestem psychologiem. W stosunku do innych służb mundurowych to w Straży Pożarnej jest najmniejszy odsetek kobiet. Kobiety mają w niektórych kwestiach inne spojrzenie, co też ubogaca zespół. Jest to coś dobrego. W wielu strażaków właśnie pod tym kątem to dostrzega. Szczególnie gdy bierzemy pod uwagę akcje chociażby z udziałem dzieci, tam gdzie trzeba się wykazać większą empatią, no to kobiety mają takie naturalne predyspozycje do tego typu działań. Obowiązkiem każdego z nas jest budowanie odporności społecznej. Elżbieta Niedzielska, przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Rzeszowa i członek Związku Strzeleckiego Strzelec. Obrona cywilna to nie tylko mundur, to nie tylko walki zbrojne, to nie tylko pomoc medyczna, schrony jala. Silne, odporne społeczeństwo to takie, które potrafi zadbać o najsłabszych obywateli, o dzieci, o seniorów, o osoby zależne. To także gromadzenie zapasów żywnościowych, zabezpieczenie domu, swojej rodziny i tutaj ogromną rolę odgrywają kobiety. Panie powinny służyć w służbach. Jest ich coraz większa liczba. Natomiast należałoby zwrócić uwagę na to, że wciąż nie ma żadnej formacji, w której byłoby co najmniej 50% kobiet w danej służbie. Na pewno też panie, które przebiły ten zwany szklany sufit, musiały włożyć dwa razy więcej pracy, trudu, niż ich koledzy o tych samych kompetencjach. I też bardzo ważne jest to, żeby zauważyć, że jest bardzo niewiele Pań na stanowiskach kierowniczych, dowódczych. Należałoby wprowadzić zmiany systemowe, żeby umożliwić kobietom, które mają ogromne doświadczenie. One też chcą pełnić te obowiązki na samodzielnych stanowiskach. Z tymi bardzo fajnymi babkami rozmawiała Sylwia Miś, reporterka Radia Rzeszów. To Radiowa Jedynka na zegarach 16.30. Skrót aktualności Olaf Ważyński. Cieśnina Ormus znów otwarta dla wszystkich statków handlowych. Ogłosiły to władze Iranu i Stanów Zjednoczonych po zawarciu rozejmu w Libanie. Ceny ropy natychmiast spadły o ponad 10%. Mimo spadku cen paliw mechanizm CPN nie będzie na razie wygaszany, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Od jutra do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,3 zł 3 a za olej napędowy maksymalnie 7, ,7 zł 7 groszy. Rolnicy czekają na deszcz. Susza w Polsce jest najdotkliwsza w Europie. Chociaż żeby spadło przeciągu najbliższego okresu 10 litrów, żeby te rośliny faktycznie mogły odżyć. Najtrudniejsza sytuacja jest w pasie od Wielkopolski po Mazowsze. Wilgotność wierzchniej Gleby spadła do zaledwie 10-20%. Był prozaikiem, dramaturgiem i eseistą. Na cmentarzu Powązkowskim przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu, a także artyści i warszawiacy pożegnali Wiesława Myśliwskiego. Był niezwykle mądrym, ciepłym człowiekiem. Wiesław Myśliwski zmarł 29 marca w wieku 94 lat. Jutro koncert Wiek Radia z okazji Stulecia Jedynki. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego pojawią się m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Krzysztof Cugowski i Orkiestra Polskiego Radia. Dynamiczne, wyjątkowe widowisko. Koncert będziemy transmitować na naszej antenie. Początek w sobotę o 17. .00. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00. 16:32 na zegarach. Teraz to jest piątkowa popołudniówka radiowej jedynki. No tęskniła wczoraj i się doczekała. Agata Kondzińska jest w studiu. Dzień dobry, Agata. Dzień dobry, Pytałaś mnie przed chwilą, jak było? Odpowiadam ci, że było fantastycznie. Następnym razem na urodzinową audycję jedziesz ze mną, dobrze? Doskonale, jeśli no. o, na tą setną? <laughs> na sto pierwszą się umówmy Dobra. w takim razie. Już lepiej. I już za chwilę popołudniowa rozmowa dnia. Twoim gościem będzie. Jarosław Urmaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej. I o koalicję będziesz pytać? Ja o ultimatum, się. bo każdy każdemu stawia ultimatum są stowarzyszenia i są frakcje i są konflikty jak to w polityce bywa o szczegółach już za chwilę w Radiowej 1. Something. Thank you for something, something, something, something, something, something, In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle Of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river of knees. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, I go walking in the in the middle of I go walking in the middle of In the, in the middle of Joel w radiowej Jedence na 24 minuty przed godziną 17. A w piątkowej popołudniowce już teraz Agata Konzińska i jej gość. Rozmowa dnia. Gościem jest Jarosław Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Regulaminowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier postawił ultimatum ministrze Katarzynie Pełczyńskiej na łęcz. Jak się okaże, że nie jesteście z nami. To się pożegnamy, powiedział pan premier. Jeżeli zdacie ten test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej pracować. Jak nie, to się pożegnamy. Chodzi o głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministry y, środowiska i klimatu, Pauliny Henik-Kloski. Co, co dalej będzie z koalicją? No to... Tak, jak w tym tekście, który Pani przeczytała, to dla każdego polityka, nie tylko na poziomie krajowym, rządu, parlamentu, ale w najmniejszej gminie w kraju bycie w koalicji polega na tym, że się wzajemnie wspiera, a nie dołki jeden pod drugim kopie. Więc kwestia tak poważna, jak personalna obsada ministra konstytucyjnego jest, jest kluczowa, więc... Może dla naszych słuchaczy niektórych to jest coś zaskoczenie. Dla każdego, kto się chociaż trochę otarł o politykę i nie tylko krajową, ale także jakąś samorządową... Każdy wie, że to jest nic nadzwyczajnego. Sensacyjnej wiadomości pani nie przeczytała. No, nie ktokolwiek, wiem. Ktokolwiek y, y, trochę zna się na polityce, może się domyślać, ja że wiem. tak rozmowa wyglądała. Ja wiem, że dla posłów koalicji zawsze sensacyjne są doniesienia z Prawa i Sprawiedliwości, a nie z własnej partii, ale... ale... to już zaleta Sekund. Prawa i Sprawiedliwości, że oni mają talent do tego, że codziennie coś o tym ciekawego... O za chwilę, ale jeszcze w koalicji pozostańmy, w bo był marszałek Sejmu, skądinąd chyba pana lubieniec, pan Szymon Hołownia. Nie wiem, skąd ta opinia. Na, napisał, powiedział, że Paulina Henik-Kloska powinna przyjść i wytłumaczyć posłom, dlaczego w dalszym ciągu zasługuje na to, żeby być ministrem. Pan nie, nie czuje takiej potrzeby, że pani, e, pani ministra przyszła i wytłumaczyła, dlaczego wciąż Słyszę. powinna być ministrą? Pani redaktor to mi piłkę do ścięcia za piłką do ścięcia. No, to Daję, dziękuję serdecznie, bo właśnie przed chwilą powiedziałem, każdy, kto się chociaż trochę otarł o politykę, nawet w najmniejszej gminie w kraju, to to rozumie. No pan marszałek Kołownia ma tę wadę, wszyscy o tym wiedzą, że nie otarł się o politykę, nawet w najmniejszej gminie w kraju. No, ale otarł się o krajową politykę, był drugą osobą w państwie, z dzisiaj jest wicemarszałkiem Sejmu. Jest, ale mm -hmm. to ta wypowiedź jest y, właśnie z takich... Y, Albo udających, że nic nie rozumie, ale bo, bo to o czym mówimy narusza podstawowe zasady funkcjonowania polityki, tworzenia koalicji. I to nie jest wymysł polski tutaj nasz z lat dwudziestych, dwudziestego pierwszego wieku, tylko od kiedy istnieje demokracja, od kiedy istnieje demokracja parlamentarna, tak zawsze to się układa. No tak, ale na przykład pan poseł Romowicz, z, też z Polski 2050, no mówi, że on nie będzie głosował na panią ministrę i róbcie co chcecie. To jest dość dziwne zachowanie. No, to jest żadną tajemnicą to, że pan Romowicz jest w merytorycznym sporze z panią y, ministrą y, Henik-Kloską. On jest y, z Uszczyk, z Bieszczad. Y, bardzo nie lubi i y, y, parków narodowych, i y, parków krajobrazowych, i y, jak, jakichkolwiek y, y, ochrony dla, dla przyrody w odróżnieniu od ministerstwa. I to nie tylko pod dowództwem pani Henik-Kloski, ale Wydaje mi się, że w ogóle mamy to ministerstwo po to, żeby naszą przyrodę chronić. No tak, ale miałam też gościa Marka Sawickiego w Sygnałach Dnia i on też był sceptyczny wobec pani ministry Henik Kloski. No i mówił, że klub jeszcze nie podjął decyzji PSL-u, że oni też będą się zastanawiać. A więc jakieś emocje pani ministra chyba w koalicji budzi? Hmm. Pani redaktor, każdy budzi jakieś emocje. Ja budzę emocje, pani budzi emocje. Czym więcej się podejmuje decyzji, tym, tym się więcej budzi emocji. Do, bycie dojrzałym politykiem polega na znajdowaniu kompromisów. To jest, a, zgadzałbym się z całością działalności rządu pewnie tylko wtedy, kiedy bym był królem i to jeszcze z taką władzą sprzed Kazimierza Wielkiego i o wszystkim ja bym decydował. I Wtedy by było wszystko poukładane na świecie tak, jak mi się podoba. A tak nigdy nie będzie. Znaczy my musimy kompromisowo, ja z jednymi decyzjami bardziej się zgadzam lub mniej, natomiast tu jest sprawa zasadnicza, to jest wotum zaufania dla ministry konstytucyjnej rządu koalicyjnego. No to na temat tego, jak ten rząd będzie wyglądać, umawialiśmy się dwa i pół roku temu. No tak, ale jest też odpowiedź już Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która miała rozmowę z premierem i ona napisała na Platformie X, w umowie koalicyjnej zobowiązaliśmy się do współpracy opartej na wzajemnym szacunku. Język ultimatum to łamanie umowy. Koalicja budowana na przemocy to droga do... Katastrofy. No to nie jest d, d, d, żadna przemoc, tylko przestrzeganie podstawowych praw. To po pierwsze, jak ja bym chciał być złośliwy, bo widzę, że to wchodzi na wy, wysoki. No rzeczywiście w umowie koalicyjnej nic o tym, że e, ważnych polityków e, wśród naszych policjantów do, dopada tak mocny głód o pierwszej w nocy, że trzeba zjeść kolację z Jarosławem Kaczyńskim. No lojalność jest lojalnością i zasadą podstawową jest współpraca i mam nadzieję, że weekend wystarczy na to, żeby sobie kilka wiader zimnej wody wylać na głowę i sobie przypomnieć te podstawowe zasady funkcjonowania w systemie parlamentarno-gabinetowym. Czy takie wiadra zimnej wody to też jest coś, co powinno zrobić Prawo i Sprawiedliwość? Czy raczej Pan kibicuje temu, co się teraz dzieje w Prawie i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński? Nie bardzo jest zadowolony z tego, że Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie, do którego zapisało się prawie 50 polityków z legitymacją partyjną Prawa i Sprawiedliwości. I to stowarzyszenie będzie budować struktury, mają być koordynatorzy regionalni. Jarosław Kaczyński mówi, że to idzie w sprzeczności z jego partią. I dla tych osób, jeśli się nie opamiętają i nie wrócą do macierzy, nie będzie miejsca na listach wyborczych. Mówi. No to jest właśnie to, co w PiSie jest najważniejsze. Mówi, mówi, mówi i pewnie z tego powodu, że mu się to tak bardzo nie podoba wysłał tam swoją prawą rękę, czyli Terleckiego, żeby Marowieckiego przypilnował. Ja tak na to patrzę. Pełna kontrola Kaczyńskiego nad uwolnieniem części PiSu, aby stworzyć nowy podmiot polityczny na środku polskiej sceny politycznej. Czyli Mateusz Morawiecki, to, co tak? zawsze, To co zawsze. Że to jest na, autoryzowane na przez Jarosława Kaczyńskiego. z wyborami wyrasta nam nowy podmiot na e, polskiej scenie politycznej, który omami część wyborców, odbierając głosy głównie Koalicji Obywatelskiej. A później skończy się to tak jak zawsze, czyli kolacją Jarosława Kaczyńskiego słusz... o pierwszej w nocy. Pan... Po, przepraszam, ubielana, bo będzie, że, że, że się mijam z prawdą. Ubielana, ale za to z ale słusznie pan zauważył nowy. Czy o Mateuszu Morawieckim, który był premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej wicepremierem w rządzie Beaty Szydło nadal z PiSu, można powiedzieć, że to będzie nowość? No, to pani ma rację. To pod tym względem z tych wszystkich prób, jakie nam zafundował Jarosław Kaczyński przez te ostatnie 20 parę lat, ta jest, wydaje się, na postać główną, czyli samego Morawieckiego, najtrudniejsza. Ale jakoś tak jak oglądam przekazy i internety, te spotkania Morawieckiemu wychodzą. To coś to jest chyba zjawisko jakby takie charakterystyczne dla, dla współczesnych czasów, że ze względu na przebodźcowanie, na tę nadmierną ilość, a nie liczbę informacji. To jest ludzie często zapominają, przychodzą na te spotkania z Morawieckim i nie pamiętają nawet, że on był premierem, nie pamiętają grzechów, za którego 2, 3, 4, 5 lat temu no. nie lubili, a może nawet nie naludził. Ale nienawidzili, jestem no. pewna i pan zapewne też, że w kampanii wyborczej no, ci, którzy dzisiaj rządzą, nie pozwolą nikomu zapomnieć, kim był Mateusz Morawiecki, więc już pan premier dziś powiedział, że to nie jest stowarzyszenie Rozwój Plus, tylko rozbój. Plus i, i No ładna nazwa, wtedy można powiedzieć, że mają duże doświadczenie, jak nazwiemy ich rozbój plus. No, no tak, ale czy pan uważa, że jest zapotrzebowanie? Czy jest y, miejsce, tak jak mówi Mateusz Morawiecki, o tym centrum? Czy możemy się tam, czy może być jakaś partia, czy ona może się tam znaleźć i czy sam Morawiecki to jest wystarczająco? No, będzie mieć partnerów. Kogo? No, to, to, całe to zamieszanie pokazuje, że co niektórzy e, spróbują Ale za... się tak przegrupować. Ale to, dla to nich... zamieszanie w koalicji rządzącej, tak? Bo proszę powiedzieć. Hmm? No, pani redaktor, no, panie no, o, poś... tym, o tym pierwsze minuty tego wywiadu były, że co niektórym się wydaje, że e, robienie zwrotu przez e, e, burtę e, kogoś uratuje. Nie. Ale pan myśli, że Mateusz Morawiecki i, i, i coś na gruzach Polski 2050 i PSL, czy nie? Bo PSL mówi nie, PSL pamięta, jak prawo i sprawiedliwość próbowało, e, mówiło, żeby PSL zniknął z życia publicznego, kiedy ten... No i cały czas tak działa, no ale to jest... Prawda jest taka, że zawsze znajdują się takie jednostki, które... No jest. No pan Bóg nie rozsiał rozsądku i mądrości równo. Czasami niektórzy się mylą. Jakby się wszyscy nie mylili, to by ciężko na tym świecie było i niektórzy podejmują złe decyzje. Wszystkie te partie, które wyrastały, o których mówimy, to tak na ten rok i trochę przed wyborami na, na środku polskiej sceny politycznej jako nowe, to one nigdy nowe do końca nie były. Tak, pan Hołownia był, był nowy, ale to tylko on był nowy, zanim stały osoby, które polskiej polityce nowymi nie były. No teraz mamy do czynienia, że póki co twarzą tej nowości jest Morawiecki, który jest najmniej nowy i mocno zużyty, ale oceniam to twardo, że jesteśmy w takich czasach, że społeczeństwo, przynajmniej jego część już nie pamiętam mu grzechów, już nie pamięta grzechów tych ludzi, którzy są w stowarzyszeniu, bo to mnie najbardziej osobiście drażni COVID. Znaczy ludzie, którzy są związani z COVID-em, którzy są związani z tymi słynnymi szpitalami, które zostały zbudowane za grube miliony tylko po to, żeby zostały rozebrane za grube miliony, że tam są respiratory, no i tam to co najważniejsze, tak? Porównując z innymi krajami na świecie, 200 tysięcy ponad normatywnych zgonów. Te I to i niech mi pani powie, kiedy pani ostatni raz słyszała, żeby ktoś przypominał o tym, że w Polsce w covid umarło 200 tysięcy niepotrzebnie ludzi, ponieważ rząd sobie Morawieckiego nie dawał z tym rady. Chcę pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, a czas nam się kończy. Czy zaskoczył dziś? Dziś bezskutecznie próbowaliście państwo. Yy... Odrzucić weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut w Polsce to się nie udało, ale w głosowaniu nie brał udziału. Jarosław e. Kaczyński mówił później, że jeśli chodzi o moje powstrzymanie się od głosowania, ja jestem zwolennikiem jednego rozwiązania, chociaż oczywiście nie mamy zrealizowanego tego w skali globalnej, znaczy zakazu kryptowalut. To jest jeden wielki przekr przekręt, albo nie używając takiego zbyt potocznego języka, jest to jedno wielkie nadużycie, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak to, I nie ładnie, broni. jak to ładnie nasi przodkowie mówili, diabeł przebrał się w ornat i ogonem nam mszę dzwoni. No przepiękne, przepiękny cytat tego i nie, nie słuchałem tego. Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego jeszcze dzisiejszego poranka były zupełnie inne. Nawet nie tylko on, siedzący obok poseł Błaszczak, jeszcze kilka osób zniknęło z sali. Ja tam posłankę Czerwińską kojarzę i jeszcze kilka osób, których z pewnością widziałem dzisiaj na sali, a później patrząc na yy, yy, yy, wyniki, wyniki w internecie, no to nie, nie wzięły udziału w głosowaniu. I powiem tak, te techniki, które my mamy, tak, czyli głosujemy za, patrzymy na osobę, która się zna na tym, absolutnie żadnych sygnałów do koleżanek i kolegów z PiSu, że nie głosujemy. Ja Jarosław widzę sygnały za szyby, że muszę już kończyć. Dziękuję bardzo. Gościem był Jarosław Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Regulaminowej. Dziękuję bardzo. Z naszym gościom Agata Kondzińska. Agato, dzięki. Zakładam, że po 20 wrócisz do nas w audycji Suma Polityczna. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Polska Polityka to jest łamigłówka i łamigłówki dzisiaj także w Ekspresie Jedynki, bo Kostka Rubika ma swoje święto i takie pytanie zadał nasz reporter. Czy gdyby Kostka Rubika powstała dzisiaj, to czy byłaby tak samo popularna? Smartfony górują i manualne nawet takie zabawy gry. Myślę, że nawet planszówki, prawda, odeszły już troszeczkę w zapomnienie. Ciekawe, co państwo na to. Proszę zadzwonić, a Ekspres Jedynki wraca po 17. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza spowiek sny To poczucie, że dla Ciebie zrobię wszystko Pewnie się domyślasz, ale teraz Ciii. dotyki ust Złońc, a w dłoniach żar Mówisz płoń Nie wiem na Promocja. Jest takie wyjątkowe miejsce, które skrywa wiele sekretów i świętuje właśnie setne urodziny. To radio, polskie radio i radiowa jedynka. Co dzieje się za szybą studia, ale tam po drugiej stronie? Jak zdaje się egzamin na kartę mikrofonową? I co oznacza słynne pytyk czy albo ton testowy 1 kHz? Jedyne takie miejsce, jedynka. Zajrzymy za kulisy. Tam, gdzie wycieczek się nie wpuszcza. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Komplement diety walerinsen sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg Ślęcy wspomaga odprężenie. Wyciąg szyszek nie wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Pis na granicy rozłamu. Co dalej z frakcją Morawieckiego? Prezydenckie weto utrzymane. Polityczna gra wokół kryptowalut. Ciśni na Ormus wciąż za.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 Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warszawie na ekspresowej dwójce, czyli na obwodnicy południowej pomiędzy węzłami opacz a Konotopa. Na kilometrze 457 zablokowany jest jeden pas w kierunku poznania. Obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już mniej więcej na wysokości Ursynowa. Zakrokowana jest także północna obwodnica, czyli ekspresowa ósemka, i to zarówno w kierunku Białego Stoku, jak i w przeciwną stronę. Na drodze krajowej nr 66, pomiędzy Zambrowem a Wolą Zambrowską na wysokości drugiego kilometra, zderzyły się dwa pojazdy ciężarówka i auto-osobowe. Tutaj jedna osoba została w tym wypadku ranna, obowiązuje tam ruch naprzemienny. Zakończyły się natomiast utrudnienia w Łódzkiem na krajowej 70 czwórce pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, gdzie do wypadku dwóch aut osobowych doszło w pobliżu miejscowości Raducki-Folwark. Droga jest już odblokowana w obu kierunkach. Po południowe godziny szczytu w województwie małopolskim sporo cierpliwości przyda się na A4 pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Południe w stronę Rzeszowa, ale także na wysokości węzła kraków łagiewniki w stronę Katowic. Podobnie na krajowej dziewięćdziesiątce czwórce na obwodnicy Wieliczki, a także na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar i Nowego Targu i to zarówno w kierunku yy, Zakopanego, jak i w stronę yy, Krakowa. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z tras.